To są informacje Polskiego Radia 24. Prezydent Trump bezpieczny, napastnik zatrzymany, strzelanina podczas balu dziennikarzy w Waszyngtonie. Prokuratura nie jest w pełni zadowolona. Chodzi o decyzję sądu po śmiertelnym wypadku posła Litewki. Pogodowe alerty i dziesiątki interwencji strażacy walczą ze skutkami wichur. Minęła 6. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Donald Trump ewakuowany, dziennikarze chowali się pod stołami. Na początek strzelanina podczas balu dziennikarzy w Waszyngtonie. W lobby hotelu, gdzie odbywała się impreza, uzbrojony napastnik oddał kilka strzałów. Nie udało mu się wejść do środka, ale zranił jednego z agentów Secret Service. W balu brali udział m.in. zagraniczni korespondenci, w tym Marek Wałkuski z Polskiego Radia.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 Relacjonował Marek Wałkuski. Oprócz prezydenta USA ewakuowani zostali m.in. pierwsza dama Melania Trump i wiceprezydent J.D. Vance. Przed godziną na specjalnej konferencji prasowej Donald Trump podziękował służbom za sprawną akcję. Mówił też kim jest napastnik. Ten mężczyzna został zatrzymany, prawdopodobnie pochodzi z Kalifornii. To chory człowiek. Nie chcemy, by takie rzeczy się wydarzały. Pytany, czy to on był celem ataku, Trump odpowiedział, chyba tak. Jak przekazała policja, napastnik był uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Po zatrzymaniu trafił na badania do szpitala psychiatrycznego. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach, a za kilka minut połączymy się z naszym korespondentem Markiem Wałkuskim, który, przypomnijmy, był w sali, przed którą doszło do strzelaniny. Teraz tragiczna śmierć posła lewicy i decyzja sądu. Sprawca wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, trafi do aresztu. Z decyzji sądu prokuratura nie jest jednak w pełni zadowolona. Dlaczego o tym Samuel Baron z Polskiego Radia Katowice?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 Samuel Baron, przypomnijmy, trzy dni temu 57-latek potrącił poruszającego się rowerem parlamentarzystę. Łukasz Litewka nie przeżył tego wypadku. Sam kierowca wielokrotnie zmieniał wersję zdarzeń. Raz mówił o utracie przytomności, innym razem o rozkojarzeniu. Zasłaniał się też niepamięcią. Powalone drzewa, zerwane dachy. Strażacy walczą ze skutkami wichur. Tylko wczoraj do wieczora interweniowali ponad 120 razy. Najmocniej wiało na wybrzeżu, ale pogodowe alerty aktualne są także dziś. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są na wschodzie kraju. W porywach powieje do 85 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie przebywać i nie parkować pod drzewami.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 Informacje Polskiego Radia 24 Chłodny front błyskawicznie przechodzi przez Polskę. Niewielki deszcz pada jeszcze na wschodzie kraju, ale niedługo powinno się tam rozpogodzić. W górach i na Podlasiu może to być też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W ciągu dnia opady będą zanikać. Termometry pokażą od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Przypominamy jeszcze o silnym wietrze. Jego podmuchy powinny słapnąć po południu. Klimat. Zła jest jakość powietrza w Gołuchowie, dostateczna w Częstochowie i w Łodzi. W pozostałych miejscach kraju oddychamy dobrym i bardzo dobrym powietrzem. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 30% energii. Przez cały dzień można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat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 No, mamy 6 minut po godzinie 6. Dzisiaj niedziela, 26 kwietnia. Jesteśmy z państwem w składzie Anna Pałdyna, Patrycja Pindakiewicz, Dawid Twardziak przed mikrofonem, Maciej Wolny. I teraz zabierzemy państwa za ocean, bo tam strzały na kolacji prezydenta Stanów Zjednoczonych z korespondentami Białego Domu. Prezydent Donald Trump oraz inni członkowie jego administracji zostali wyprowadzeni z sali przez agentów ochrony. Prezydent, jak wiemy, jest bezpieczny i nic mu się nie stało. Na miejscu tych zdarzeń był nasz korespondent Maciej Marek Wałkuski. Marku, dzień dobry. Dobry wieczór z twojej perspektywy. Witam serdecznie. No tak, tutaj jest e, po północy, to jest taki moment, w którym wszyscy powinni być e, na e, takich przyjęciach, które są organizowane po tej kolacji e, korespondentów, po gali korespondentów. E, no ale one e, się oczywiście nie odbywają, e, dlatego że wszyscy albo relacjonują to, co się wydarzyło, no tak. e, albo po prostu część gości po prostu już miała tego za dużo przeżyć i powróciła do domu. Tak, ja byłem na miejscu, byłem od lat zresztą. Biorę udział w tych galach Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. To jest najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o, o, o media. Taka impreza, podczas której wręcza się nagrody, stypendia dla młodych dziennikarzy. W większości uczestniczy prezydent. Donald Trump nie, nie, nie, był, nie brał udziału w tych kolacjach, w tych galach. I to był pierwszy raz, kiedy zdecydował się przyjść razem z pierwszą damą i członkami gabinetu. Wielu ich było w sali właśnie, żeby wziąć udział w tej gali. Ja siedziałem przy stoliku numer 100. To wydaje się bardzo daleki numer, natomiast to był stolik dokładnie naprzeciwko sceny i bardzo niedaleko drzwi wejściowych do, do tej sali przy głównej alei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 na ziemię, albo wiele osób weszło pod stoliki. W tym czasie prezydent Trump został wyprowadzony razem z pierwszą damą. Ja dosłownie chwilę po, tym, po tej strzelaninie, nikt nie wiedział jeszcze, co się dzieje. Wstałem, zacząłem nagrywać, oglądać to, co się dzieje. Właśnie wtedy wyprowadzano najpierw szefa Pentagonu Pita Hekseta, potem sekretarza skarbu Scotta Besenta, potem szef, szef FBI. Wyszedł Kompletnie zdezorientowany szef e, e, służb policyjnych amerykańskich, federalnych. Nie wiedział także, co się dzieje i był właśnie wyprowadzany przez agentów e, secret service. E, potem był taki moment, kiedy prezydent był jeszcze e, w hotelu, no ale niedługo potem, e, ze względów bezpieczeństwa, takie są protokoły, takie są reguły, że impreza już nie mogła być kontynuowana. E, rozważano jeszcze, czy ją kontynuować, czy nie, no, ale gdy e, poznano okoliczności tego, co się wydarzyło, e, po chwili no to zdecydowano, że prezydent wróci do Białego Domu, e, no a impreza zostanie zakończona. A czy, czy wiemy, czy są już jakieś informacje na temat tego napastnika, który został zatrzymany przez agentów Secret Service? Tak, no więc jeśli chodzi o same okoliczności e, tego zdarzenia, no to wiemy, że e, do sali próbował wtargnąć 31-letni mieszkaniec Kalifornii mężczyzna miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Są o widoczne nagrania z kamery w tym hotelu, w holu tego hotelu, na którym widać jak biegnie, jak strzelają do niego agenci Secret Service. Nie jest jasne, czy on oddał strzały. Według prezydenta Donalda Trumpa, który potem po powrocie do Białego Domu spotkał się z dziennikarzami, on strzelał do jednego z agentów Secret Service. Natomiast te strzały, które ja słyszałem, one brzmiały wszystkie tak samo. Więc nie jestem pewien, gdyby on strzelał, to byłby to inna broń i zupełnie inny dźwięk. Więc ta sytuacja, te okoliczności są niejasne. Zresztą te pierwsze doniesienia często w takich sytuacjach potem się nie potwierdzają albo niektóre z nich się nie potwierdzają, więc niejasne jest, czy on rzeczywiście oddał strzały czy nie, czy tylko próbował się przedrzeć i kto był jego celem, tego nie wiemy. Natomiast... Z tego, co mówi policja, to też są na razie nieoficjalne informacje, ale prawdopodobnie on zatrzymał się w tym hotelu, w którym odbywała się ta gala. To jest hotel Washington Hilton, bardzo duży hotel, który ma właśnie taką wielką salę balową, w której w takiej kolacji, gdzie stoliki są poustawiane w całej tej sali, bierze udział około 2,5 tysiąca osób, więc jest to gigantyczna sala i hotel także jest wielki, także poza tym, że my tam byliśmy i tam się odbywają kolacje, korespondentów e, e, przy Białym Domu, z korespondentów przy Białym Domu, to także w hotelu mieszkają normalni goście i prawdopodobnie on był jednym z, jedną z takich osób, która po prostu mieszkała i po, przeszła sobie e, w kierunku tej sali, w której odbywała się e, gala. Tak jak mówisz, według tych wstępnych informacji ten napastnik prawdopodobnie rzeczywiście zatrzymał się w tym hotelu, w którym gala się odbywała, ale a propos motywów jego działania, mówiłeś, że będzie to badane, że na razie nie wiadomo, no ale sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że pewnie to on był celem napastnika. Czy te słowa prezydenta USA są w jakiś sposób komentowane, czy one na razie przynajmniej nie wybrzmiewają tak w natłoku tych wszystkich informacji wokół tego zdarzenia? No, na razie wszyscy próbują odtworzyć przebieg zdarzeń. E, oczywiście e, pierwsza osoba, która przychodzi na myśl w takiej sytuacji to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, no bo Któż inny mógłby być celem, jeżeli to rzeczywiście była próba e, zamachu? E, więc jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast e, ten mężczyzna przeżył. E, nie wiemy, czy został ranny, czy nie. Natomiast e, przeżył, więc będzie przesłuchiwany. Wiadomo, kim jest, więc będzie policja, e, Secret Service, e, FBI... E, będzie mogła dokładnie go prześwietlić, więc e, myślę, że niedługo e, będziemy przynajmniej mogli domyślać się, e, czy potwierdzić to, że celem e, tego potencjalnego zamachu. Ja cały czas mówię potencjalny, dlatego że e, no, cały czas jest dużo znaków zapytania i w takiej sytuacji trzeba być ostrożnym. No ale e, w tej chwili e, taka teoria, która dominuje, to jest, że, e, że on próbował e, dokonać e, zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale tak jak mówię, no, to jest logiczny wniosek z tego wszystkiego, natomiast nie ma na razie potwierdzenia. Donald Trump dodał też, że w jego ocenie, jego, z jego informacji wynika, że ten napastnik miał działać samodzielnie. Jego zdaniem zdarzenie nie miało związku z wojną w Iranie. To już w takim kontekście bardziej międzynarodowym, geopolitycznym. Ale zastanawia mnie też, jak z twojej perspektywy wyglądało działanie agentów Secret Service? Jak to wyglądało na miejscu? No więc to jest zawsze problem w tego typu sytuacjach. Dlatego, że mamy do czynienia z imprezą, z wydarzeniem, które odbywa. Się w hotelu, do którego dostęp mają także inne osoby. Jest 2,5 tysiąca osób w sali. Cała sala jest zastawiona stolikami, to jest wielkie wydarzenie, są nie tylko dziennikarze, nie tylko korespondenci przybiałem domu, ale także i goście, dyplomaci, członkowie rządu. To jest po prostu takie wielkie święto wolności słowa, dziennikarskie. Więc taka impreza jest bardzo trudna do zabezpieczenia. I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 Ja się podniosłem z ziemi, dosłownie może po 20 sekundach, dosyć szybko. Byłem jednym z pierwszych, które, którzy podnieśli się, wszyscy jeszcze siedzieli albo leżeli na ziemi, albo siedzieli pod stolikami. Już w miejscu, w którym siedział prezydent Stanów Zjednoczonych, to był taki długi stół na scenie, przy którym siedział prezydent, pierwsza dama, a także członkowie zarządu Stowarzyszenia Korespondentów w domu. Domu. Natychmiast, natychmiast został ewakuowany. Prezydenta, pierwszej damy e, już tam nie było, natomiast stali e, komandosi secret service. To są takie specjalne oddziały komandosów, które są e, wszędzie, gdzie tylko udaje się prezydent. Tych, których widzimy przede wszystkim to są ci umur, e, agenci w e, garniturach e, albo w garsonkach, którzy są najbliżej prezydenta, ale zawsze w pobliżu są e, ci komandosi secret service e, z długą bronią, z karabinami maszynowymi Którzy dosłownie kilkadziesiąt sekund albo kilkanaście sekund po tym jak się to rozległy się te strzały, kilkanaście sekund już pojawili się na scenie. Więc oczywiście. Taka sytuacja zawsze rodzi pytania, czy nie dało się tego jakoś wcześniej zabezpieczyć, czy nie powinny być jakieś wykrywacze metalu, czy nie powinno się czegoś jeszcze zrobić, żeby ten człowiek nie zbliżył się jeszcze bardziej do prezydenta. Ale pamiętajmy, że on, jemu właśnie nie udało się wejść do tej sali, bo to wszystko rozegrało się właśnie tam, gdzie, gdzie byli rozlokowani agenci Secret Service, duże siły zresztą, oni byli wszędzie, oni nawet... Potem, kiedy wyprowadzali członków rządu, okazało się, że wielu z nich siedziało przy stolikach, e, tak jak normalni goście. Dopiero w momencie, kto, kiedy wyprowadzali członków rządu zobaczyliśmy, że e, tam byli wśród nas wszędzie agenci Secret Service. E, ja nie wiem, czy da się tego rodzaju imprezy lepiej zabezpieczyć, natomiast no, w tym wypadku ten system, czyli ochrona prezydenta Stanów Zjednoczonych zadziałała do tego stopnia, że mężczyzna nie dość, że nawet nie, strze nie strzelił w kierunku prezydenta z daleka, to nawet nie wszedł do sali, w której był prezydent Stanów Zjednoczonych. Mówiłeś też o reakcji zaproszonych gości, o twojej reakcji, czyli to, żeby paść na ziemię, żeby schować się pod ten stolik, jak wyglądało, albo czy wyglądało to tak samo w przypadku wszystkich, to znaczy, czy nie było paniki, nie wybuchła jakaś panika? Nie, nie, absolutnie nie było paniki. Pierwszy to był taki moment, kiedy ja usłyszałem strzały, to był jeden strzał, potem trzy albo cztery kolejne e i, i, i, i, I Wszyscy w takim momencie się zastanawiają, co się dzieje. Co, co, i, i oczywiście pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, tu w Stanach Zjednoczonych, to jest, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś strzelaniną. E, więc kiedy człowiek sobie to uświadamia, kiedy ja sobie to e, uświadomiłem, wbiegł do sali jeden z agentów Secret Service, krzycząc właśnie get down, get down, czyli na ziemię. No i wtedy wszyscy, e, w, wszyscy, czy prawie wszyscy, w, w zasadzie wszyscy e, w, się, się schowali, położyli się albo, albo przykucnęli pod stolikami. E, oczywiście jedni później wstawali wcześniej, drudzy wstawali trochę później. E, jakby Po kilkudziesięciu sekundach już było wiadomo, że e, raczej nic się nie dzieje, dlatego, że wystarczyło podnieść głowę, żeby zobaczyć właśnie rozstawionych agentów Secret Service. E, nie było dalszy, e, dalszych strzałów, więc, e, więc, e, więc już, już był taki moment ulgi, e, że to wszystko się w zasadzie zakończyło, e, natomiast oczywiście do końca nigdy pewności nie ma. To co mogę powiedzieć, absolutnie żadnej paniki nie było, nikt nie próbował uciekać z sali, nie było żadnego przepychania się. E, wszyscy, jak jeden mąż rzucili się na ziemię w momencie, kiedy te strzały się rozległy. A kiedy pojawił się ten pierwszy moment, kiedy goście zaczęli podnosić się właśnie z tej ziemi, zaczęły się jakieś pewnie rozmowy, czy miałeś okazję z innymi osobami też porozmawiać o tych, no nie wiem, czy to dobre określenie pierwszych wrażeniach po, po, po tym zdarzeniu? No, na początku to był szok, więc pierwsza reakcja to była, czy wszyscy są ok, czy, wszystko, e, czy, czy, czy, czy, czy, czy nikomu się nic nie stało. E, no, raczej zakładaliśmy, że nie, dlatego że te strzały, e, aczkolwiek nie wszyscy to wiedzieli, bo ja siedziałem stosunkowo niedaleko drzwi. Więc widziałem, słyszałem, że te strzały dobiegły zza drzwi, więc ja mniej więcej wiedziałem, że to nie wydarzyło się w sali. Ci, którzy siedzieli dalej mogli tego nie wiedzieć, więc no, ten niepokój jest i ci ludzie prawdopodobnie dłużej na ziemi leżeli. No ale to jest taki proces, że jedni podnoszą się szybciej, wcześniej drudzy wolniej. Potem oczywiście rozmawiamy na ten temat, ale, ale tych rozmów na początku nie było dużo. Ja... Większość z nas to byli dziennikarze, w związku z tym każdy chciał to zarejestrować. Filmowali, co się dzieje w sali. Ja również filmowałem. Chciałem nagrać taką pierwszą na gorąco relację, żeby nasi słuchacze, my nie możemy pokazać tego, ale możemy na, umieścić to w mediach społecznościowych, więc ja zarejestrowałem relację, co się dzieje dookoła. Rozmawiałem z ambasadorem Bogdanem Klichem, który siedział właśnie przy, ze mną przy stoliku. Był, ponieważ tak jak mówiłem, no, dyplomatów się zaprasza, więc był przy naszym Stoliko ambasador Włoch, był ambasador Bogdan Klich. No i taką pierwszą rozmowę z ambasadorem dosłownie dwie minuty może po tym zdarzeniu nagrałem. Jak zapytałem o jego wrażenie, to powiedział, że przypomniał mu się Afganistan. Dla mnie to wydało się szokujące, no ale jak powiedział, no tak, tak, tak, tak, tak on zareagował, kiedy usłyszał te strzały. To teraz jeszcze jedna sprawa a propos tych wydarzeń, no bo wiemy, że oczywiście wszystko będzie badane, będą wyjaśniane okoliczności, motywy działania sprawcy, no ale a propos samej kolacji prezydenta USA z korespondentami Białego Domu, czy wiadomo co się ewentualnym kolejnym terminie, czy będzie jeszcze ta kolacja organizowana, czy raczej już to wydarzenie po prostu się nie odbędzie? No e, nawet w pewnym momencie e, wydawało się, czy, czy bo, bo Rozważano to, żeby tę kolację dokończyć. Natomiast procedury Secret Service nakazywały ewakuowanie z tego budynku prezydenta, także musiał wrócić do Białego Domu. No i też wiele osób nie miało już ochoty tam zostać, przynajmniej tego wieczora. To nie był moment na to, żeby to kontynuować, więc zdecydowano po kilkunastu minutach, że... Przy kilkudziesięciu, bo to był taki moment oczekiwania, co się wydarzy, gdzie jest prezydent, kiedy zostanie zabrany, czy zostanie zabrany, jakie były okoliczności, co dalej. No więc po kilkudziesięciu minutach ogłoszono, że ta kolacja, się nie, czy ta gala się nie, nie odbędzie. Natomiast e, przewodnicząca Stowarzyszenia Korespondentów w Domu, dziennikarka e, CBS, e, moja koleżanka Weeja Yang e, powiedziała, że prezydent Trump, rozmawiała z Trumpem po tym wszystkim, powiedziała, że prezydent Trump chce wrócić na taką kolację, chce, żeby ona się odbyła i że... E, Stowarzyszenie Korespondentów razem z Białym Domem spróbuje wyznaczyć następny termin w ciągu 30 dni. Czy tak będzie? No to jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne, e, także płaci się za, e, za organizację tego, spore pieniądze. E, co prawda... Część, większość z dochodów idzie na stypendia dla młodych dziennikarzy, no ale mimo wszystko koszty takiej imprezy są też bardzo duże, więc trudno mi powiedzieć, nie sądzę, żeby w takiej formie się odbyło, ale być może w jakimś innym, w jakimś innym formacie, w jakiejś innej formie takie spotkanie może w mniejszym gronie z prezydentem się odbędzie. Marku, bardzo dziękuję Ci za Twoją relację. No i pozostaje mi życzyć Ci już y, spokojnej nocy. <grym> tak, bez wrażeń. Bez wrażeń. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. dobrego. Miłego dnia. Dla Ciebie, Marek Wałkuski, dla Państwa. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Przechodzimy do kolejnych wydarzeń w poranku Polskiego Radia 24. No i wróćmy do tego poranka. Ja wspominałem Państwu na początku, kiedy e, witaliśmy się jeszcze przed e, rozmową z Markiem, że dzisiaj niedziela, 26 kwietnia, to jest 116 dzień roku 2026, no i słońce w znaku Barana wzeszło o 5.13, zajdzie o 19.54 i ten dzień będzie trwał 14 godzin 40 minut. Dokładnie. Kto dzisiaj imieniny obchodzi? Marzena, Marcelin, Grzegorz, Piotr i Dominiki. Tym osobom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. A teraz z Polskim Radio 24. Czas na kalendarium historyczne. Zapraszamy. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Bialino. Jeśli nam pomożecie, to abemus babam. My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 26 kwietnia w roku 1809 polskie wojska pokonały armię austriacką w bitwie pod Grochowem. Straty w bitwie po stronie Polski to 15 zabitych i 80 rannych, natomiast po stronie Austrii około 100 zabitych, kilkuset rannych i 300 jeńców. 89. urodziny obchodzi dziś satyryk, piosenkarz i publicysta Jan Pietrzak. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tepe, gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt, czy te oczy mogą kłamać, ależ skąd. Kandydował w wyborach w roku 1995. W roku 1940 urodził się kompozytor muzyki filmowej oraz jeden z prekursorów disco, Giorgio Moroder. Kiedy miałem 15-16 lat, kiedy naprawdę zacząłem grać na gitarze, zdecydowanie chciałem zostać muzykiem. Było to niemal niemożliwe, ponieważ to marzenie było tak wielkie, że nie widziałem żadnej szansy. Gdy w końcu wyrwałem się ze szkoły i zostałem muzykiem, pomyślałem, cóż, teraz mogę mieć małą szansę. name jest Giovanni Giorgio. But everybody calls me Mówił w opisującym go utworze grupy Daft Punk. Kompozytor wylansował m.in. Donne Summer oraz nowe wcielenie grupy Blondie. Natomiast za muzykę do Midnight Express otrzymał Oscara. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku wraz z dwoma więźniami, Janem Redziejem oraz Edwardem Ciesielskim z obozu koncentracyjnego Auschwitz uciekł rotmistrz Witold Pilecki. Wyrok śmierci wykonany w 1948 roku obciąża wedle znanych dziś faktów w znacznej mierze oświęcimskiego współtowarzysza niedoli rotmistrza Józefa Cyrankiewicza, przypomniał dr Janusz Osica. W roku 1950 rozpoczęto budowę kombinatu metalu Nowa huta w Krakowie. Cała inwestycja miała być nie tylko gigantem przemysłowym, ale i wzorcowym miastem socjalistycznym. Za oficjalny dzień otwarcia huty uważa się 22 lipca 1954 roku, kiedy to odbył się pierwszy spust surówki z wielkiego pieca numer 1 i rozpoczęły pracę elektrownia, aglomerownia i koksownia. Dziś 67 rocznica urodzin muzyka Stanisława Sojki. I mm -hmm. W ubiegłym roku artysta został pośmiertnie uhonorowany Złotym Fryderykiem. 40 lat temu doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku awarii reaktora do atmosfery przedostała się radioaktywna chmura, która w kolejnych dniach przemieściła się nad Europę. Przyszedłem 28 kwietnia do prasy Asystentka powiedziała mi, radioaktywność w Mikołajkach jest 550 tysięcy razy wyższa niż była poprzedniego dnia. Wstrząs. Nie mieliśmy żadnej innej informacji niż to, co do nas dopływało z naszej sieci monitoringu. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa. Wspominał profesor Zbigniew Jaworowski, radiolog z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Największemu skażeniu uległ ogromny obszar na pograniczu dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Rosji. W roku 1995 zmarła pisarka i tłumaczka Hanna Orzogowska. Przez wiele lat była redaktor naczelną Tygodnika Połomek. Napisała również zekranizowaną powieść Dziewczyna i Chłopak, czyli heca na 14 fajerek. Domek chwyta walizkę i koszyk. Wychodząc z z wagonu spotyka w korytarzu zaciekawione spojrzenie siłej pani. Trudno się dziwić. Proszę pani, wsiadł chłopak, tylko że był przebrany za dziewczynę. W wagonie się odmienił. Parę godzin później przyjechała Tosia. Na peronie czekał Tomek i mama, przygotowana już na to, że z wagonu wyskoczy chłopak. To też zdziwienie ogarnęło oboje, kiedy zobaczyli Tosię, owszem, w tomkowej wiatrówce, ale i w sutej, kretonowej spódniczce. Przypomniał Teatr Polskiego Radia. 26 kwietnia w roku 2009 zmarła w wieku 80 lat pisarka i historyk literatury Maria Dernałowicz. Takim najważniejszym jej dziełem była kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dzień po dniu. Mówiła literaturoznawczyni Dorota Siwicka. W roku 2022 zmarł Klaus Schulze, niemiecki kompozytor i jeden z pionierów rocka elektronicznego. Zaczynał w legendarnym zespole Tangerine Dream, by później z powodzeniem kontynuować karierę solową. W naszym kraju wystąpił w 2009 roku podczas obchodów 70. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Kalendarium historyczne Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Kolejne tematy teraz przed nami w poranku polskiego Radia 24: Zmiana klimatu.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 o 19. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że możesz zdecydować, do kogo trafi 1,5% procent Twojego podatku? Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatki.gov.pl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 Tu Polskie Radio 24. Mamy 46 minut po godzinie 6, a my teraz wracamy za ocean do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, prezydent Donald Trump został ewakuowany podczas dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Po tym, jak w hotelu, gdzie odbywała się gala, rozległy się strzały. Łączymy się teraz z profesorem Tomaszem Płudowskim, amerykanistą Uniwersytetu Wizja. Panie profesorze, dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu. Jak można spojrzeć na te wydarzenia, być może też w szerszej perspektywie? No bo z jednej strony gala, z jednej strony kolacja, doroczna kolacja, czyli spotkanie prezydenta USA z korespondentami Białego Domu, no a z drugiej strony wygląda na to, że próba zamachu. Tak, no rzeczywiście można patrzeć na to wydarzenie z kilku perspektyw. Jedna to jest taki, no od, od najwęższej, czyli kontekstu, czyli spotkania, które ma w dużym stopniu charakter, humorystyczne, Tam bardzo często występuje albo jakiś komik, albo prezydent, wręcz Barack Obama kiedyś grillował Donalda Trumpa, który siedział wśród odbiorców, więc taka nieformalna atmosfera, bardzo luźna, w związku z tym, że są tą ludzie mediów, no i oczywiście polityki. Drugi kontekst jest polityczny, wewnętrzny i międzynarodowy, czyli moment, w którym znajdują się Stany Zjednoczone i Trump w trakcie swojej prezydentury na kilka miesięcy przed wyborami połówkowymi, przy najniższych sondażach w, właściwie dla jakiegokolwiek chyba prezydenta w ostatnich dekadach 36%, a bardzo krótko po wyborze i te sondaże zaczęły spadać już półtora miesiąca po, po, po wyborze. To znaczy liczba przeciwników była większa niż zwolenników. Problemy wojna międzynarodowej, czy seria wojen, prawda, no bo mieliśmy taką interwencję szybką w Wenezueli, teraz mamy przedłużającą się wojnę, taką niejasną sytuację, brak sukcesów właściwie i rozwiązania tej wojny w Iranie to jest ten kontekst międzynarodowy, a wewnętrzny na wysokie ceny oczywiście i z czego niezadowoleni są Amerykanie, czyli brak tak zwanej affordability, czyli nie, nie stać po prostu Amerykanów na wiele produktów, dlatego że ceny wzrosły, a wzrastają nadal też w wyniku tej wojny w Iranie. No i wreszcie mamy taki kontekst szerszy, kulturowy, zwłaszcza spoza Stanów Zjednoczonych. No, wydarzenie wydaje się dziwne, ale też typowo dla tej kultury, to znaczy użycie broni, strzelanie w korytarzach. Częste jednak zamachy na, na życie prezydentów i w ogóle e, kwestia użycia broni w, w życiu publicznym, łatwość zakupu tej broni, to, że obywatele są przygotowani, szkoleni, jak się zachować w przypadku tych ataków, że padają damy w, w sukniach wieczorowych na ziemię, aby uniknąć strzałów, czy uniknąć kuli. Więc te kwestie takie, które, których nie widzimy jednak w Europie na co dzień, czyli mimo tego, co Trump mówi krytykując Europę, mówiąc o samo self-erasure, czyli samo wymazaniu, no to jednak w Stanach Zjednoczonych znacznie więcej jest jednak życie przeciętne, jest krótsze, znacznie więcej jest przemocy. Yy, szkolnictwo, edukacja i tak dalej. Widzimy te różnice kulturowe, które są oczywiste z, z europejskiego punktu widzenia. Te sceny nas dziwią i znamy je właściwie raczej z kultury popularnej, a nie z życia codziennego w własnym czy innym kraju europejskim. No tak, waszyngtońska policja w, informuje, że tym napastnikiem był 31-letni mieszkaniec Kalifornii, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Według wstępnych informacji, według nieoficjalnych informacji miał się zatrzymać w hotelu, w którym odbywała się sama kolacja. Też już widziałem, że w mediach krążą filmiki z tego zdarzenia, kiedy ten napastnik biegnie przez to lobby, próbuje dostać się, wedrzeć się pewnie na główną salę. Ale jak wiemy został zatrzymany, też nie ma ofiar tego zdarzenia i chyba to jest najważniejsza, najlepsza informacja. Policja będzie badała motywy działania napastnika, ale prezydent Donald Trump powiedział, że pewnie to on był celem napastnika. No i oczywiście na oficjalne ustalenia musimy poczekać, ale tak nieoficjalnie i na razie przynajmniej spekulując, możemy chyba z takim dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że no prawdopodobnie rzeczywiście to prezydent USA był celem tego napastnika. No to miałoby największy sens oczywiście polityczny. On, on ostatecznie nie, nie potwierdził tego, powiedział gest, czyli no najprawdopodobniej, ale sprawca był bardzo daleko, był na drugim końcu tej sali dosyć długiej, co prezydent, który siedział przy stole z małżonką i innymi osobami. W związku z tym on nawet nie zareagował natychmiast, gdy usłyszał ten strzał, Właściwie go nie usłyszał i zareagował dopiero z opóźnieniem, gdy coś tam zaczęło się, no zaczął się jakiś ruch na sali, prawda? ten sprawca był zatrzymywany. Natomiast na początku po tym pierwszym strzale, który słychać w oddali, właściwie nie ma żadnej reakcji i dopiero podchodzi ktoś i mówi do ucha coś prezydentowi. Małżonka widać po ustach, można odczytać z ruchu warg, że mówi, co się stało. I później on jest zabierany, a ona się chowa pod stołem. Też taka, nie wiem, czy to jest zgodne z procedurą amerykańską, czy procedurą bezpieczeństwa, bo głównie się chroni prezydenta, no ale biedna małżonka, prawda? Ona musi sama o siebie dbać i Pozostali, którzy siedzą przed tym stolikiem, przy stolikach okrągłych goście, dziennikarze, korespondenci, politycy na początku w ogóle nie rozglądają się jakby z zaciekawieniem, zastanawiając co się dzieje, ale nie, nie widać jakiejś paniki, nie widać żeby od początku podejrzewali, że jest sytuacja niebezpieczna, w związku z tym. Nie było to, Oni, sprawca był daleko, nie było to zagrożenie bezpośrednie życia z tej strony stołu. Natomiast to nieprzewidziane były drogi na przykład ewakuacji, to była ta sama droga, którą wchodził sprawca, to było nieprzemyślane, nie było tutaj procedur które ułatwiłyby ochronę życia najważniejszych osób w państwie i w ogóle no, wszystkich. Jeden, mimo tego co pan powiedział, to jednak jeden oficer został postrzelony, aczkolwiek żyje i jest w dobrym stanie. Tak, to jest ta, ta dobra informacja w tej całej bardzo niebezpiecznej sytuacji, no, ale wygląda na to, że tutaj służby zadzia zadziałały chyba bez, zarzu bez zarzutu. No tak się wydaje, to znaczy sprawca chyba nie po prostu, albo nie był dobrze przygotowany do tego, albo nie przemyślał, nie wiemy, prezydent też no, dosyć pochopnie wydaje, nie tylko mówi, że to jest chory człowiek, nie, nie wiedząc w ogóle kto to jest przecież z góry, czy to są w ogóle chorzy ludzie, bo on często w liczbie mnogiej mówi o swoich przeciwnikach, wręcz, że ich nienawidzi, więc on w dużym stopniu też wzbudza te... Te emocje nie tylko swoimi decyzjami, ale też językiem, który jest bardzo ostry i chwaląc osoby, które też używają takiego ostrego języka, jak Kirk, który przecież też został ofiarą, został y, zabity. W związku z tym no, ta atmosfera takiego silnego, silnej polaryzacji, silnych emocji, bardzo ostrego języka, jest budana celowo przez polityków, po to, żeby skorzystać na tym politycznie, taka niestety, tak, w takich czasach niestety, żyjemy. I tak to e, wygląda. Pytanie, czy nie jest to jednak przekraczanie bardzo niebezpiecznej granicy, no bo to też nie pierwsza taka niebezpieczna sytuacja wokół prezydenta Donalda Trumpa. Tak, to już jest trzeci za, e, zamach na niego. I wszystkie odbywały się w takich momentach dosyć ważnych politycznie. Czyli pierwszy, ten, który m, najbardziej pamiętamy, bo on, pamiętamy, bo on był też taki wizualny, e, gdy został postrzelony w ucho, aczkolwiek wiele osób też podejrzewało, że... Że to, że to była jakaś że ustawka i to jest chyba nieuniknione. Czym więcej tych zamachów, tym bardziej pojawiają się pytania. Ale pamiętamy to z kampanii z, lata, z lipca 2014 roku, kiedy na wiecu politycznym ktoś strzelał do Trumpa i później był drugi zamach, którego nie widzieliśmy. Na, na, na polu golfowym ktoś się przymierzał do strzałów, ale no było jeszcze daleko do tego i został powstrzymany. A teraz mamy trzeci przypadek, w związku z tym no, Reagan na przykład rzeczywiście też jest pamiętany ten zamach na niego na początku lat 80. To było na zewnątrz, w związku z tym też trudniej tutaj o kontrolę, natomiast tutaj został wpuszczony jednak ten zamachowiec do wewnątrz i przeszedł te różne bramki z wieloma egzemplarzami broni. Więc jest trudno sobie wyobrazić jak to się mogło stać, że on przed z bronią palną oraz z kilkoma nożami do środka. Najwyraźniej coś nie zadziałało. W listopadzie tego roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory takie śródokresowe, połówkowe. Moglibyśmy je nazwać. W jakim kontekście albo w jakiej atmosferze te wybory będą się odbywały? Bo chyba Republikanie nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia ze względu chociażby na notowania Donalda Trumpa. Tak, no kraj jest podzielony. Republikanie nie mają powodów do dumy, nie mają specjalnie sukcesów i niezrealizowane są obietnice wyborcze Trumpa, które dotyczyły zakończenia wojen. On twierdzi, że zakończyło się wojen, ale nie zakończył tych głównych, tylko czyli w Ukrainie na przykład z naszego punktu widzenia, te inne były, no większość świata chyba nie wiedziała nawet, zwłaszcza Amerykanie że one się toczą i to niekoniecznie były wojny, tylko wieloletnie konflikty. Natomiast wojna w Ukrainie no nie została zakończona, natomiast Trump wstrzymał finansowanie i po prostu sprzedaje, czy zarabia na, na sprzedaży broni Ukrainie, za którą płacą Europejczycy. Natomiast y, z wojną w Iranie z kolei z, z, zaprzeczył swoim obietnicom wyborczym, czyli obniżeniu, zwiększeniu affordability, czyli ob, obniżeniu cen, dlatego, że ceny wzrosły y, zarówno paliwa, jak i przez to wszystkiego innego produktów spożywczych, na przykład transportu. I tutaj to jest przyczyna, dla której Partia Republikańska jest w kropce, no ale też w po, po dwóch kadencjach jakiejkolwiek partii właściwie no szanse jej na wygranie wyborów spadają, w związku z tym najprawdopodobniej ta większość, którą mają w obydwu izbach zniknie, przynajmniej w jednym przypadku, a być może w obydwu. Partia de demokratyczna jednak ma wiele, wyborów, wiele problemów związanych również z przywództwem, nie ma tam takiego wyraźnego jakiegoś lidera, ale on się często wyłania dopiero w kampanii wyborcze i będziemy tą kompanią właściwie ona się już toczy, wybory odbędą się jak to zwykle w Stanach Zjednoczonych w listopadowy wtorek na początku miesiąca. Prezydent Donald Trump pytany o te wydarzenia, o tego mężczyznę, który otworzył ogień podczas kolacji dla korespondentów w Waszyngtonie powiedział, że jego zdaniem zdarzenie nie miało związku z wojną w Iranie. Ja już o tym wspominałem, ale tutaj na tej podstawie dopytam, jakie są tematy dzisiaj najbardziej wrażliwe albo drażliwe dla samego społeczeństwa amerykańskiego? To zależy kogo się spyta. Tak naprawdę mamy cały czas te problem, te, te światopoglądowe, czas, czas, czasami sztucznie wywoływane, ale też trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście to lewe skrzydło partii demokratycznej jest dosyć radykalne i te zmiany, które nazywane są łukizmem są yy, kontrowersyjne, to znaczy jedni są zwolennikami wolności jednostki, drudzy uważają, że te zmiany społeczne w języku, na przykład, czy, czy, czy w, w innych aspektach kulturowych poszły za daleko. Myślę, że większość uważa, że jest to temat bardziej marginalny i nie powinien być przedmiotem e, najważniejszym przedmiotem kampanii. Zwłaszcza jeśli pojawiają się tematy ekonomiczne, a to jest jednak najbliższe, najbliższe ciało, koszula i wyborcy bardzo często. Głosują przez pryzmat własnej kieszeni, to znaczy tego, czy zostaje im więcej w kieszeni, czy, czy, czy mniej. prawda? I teraz, gdy my mamy sytuację jednak braku tej affordability, no to partia rządząca zawsze jest w kropce. I dlatego przewiduje się, że republikanie przegrają tę kampanię, chyba że zakończy, uda się Trumpowi zakończyć jakoś z wielkim sukcesem albo przynajmniej wyjdzie z twarzą z tej wojny w Iranie, na co się na razie nie zanosi. Negocjacje stanęły. Więc wojna na pewno wojny, czyli wojna w Iranie, ceny. Ja bym powiedział, że najpierw ceny, później wojna w Iranie, a później pozostałe kwestie w zależności od tego, co tutaj, kogo interesuje. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, naszą poranną rozmowę. Pana komentarz profesor Tomasz Płudowski, Amerykanista Uniwersytet Wizja był razem z nami. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.